Witam wszystkich słuchaczy pokrętła czyli pokręconych słuchaczy W nasz rzeczywiście pierwszym podcaście Troszkę jest jak słychać tła Ale coś akurat dzisiaj przyda Bo będę mówił o yy, O mikrofonach Pojemnościowych, dynamicznych i innych Charakterystykach kierunkowych tam Różnych rzeczach Jak na razie jak słychać ma Jeszcze jakoś nie uda mi się go zrobić yy, no dobra Do rzeczy Mikrofony pojemnościowe i dynamiczne różnią się konstrukcją. Jak to dokładnie tego nie wytłumaczę, bo mogę się w czymś pomylić, a nie chcę tu nikogo wprowadzać błąd. W każdym razie taka praktyczna różnica jest taka, że mikrofon pojemnościowy musi być zasilany mikrofon dynamiczny niekoniecznie no i mikrofon pojemnościowy ma z punktu widzenia przenoszenia częstotliwości różnych lepszą konstrukcję tam, chyba lżejszą czy coś, w każdym razie lepiej mu to wychodzi. I teraz tak, no jest kilka takich różnych mitów i niemitów dotyczących mikrofonów pojemnościowych. Mikrofony pełnościowe są czulsze. No rzeczywiście są czulsze, na takiej zasadzie, że jakby dają wyższy sygnał. Czyli, yy, no, chodzi o to po prostu, że przy tej samej głośności tego przezmocniacza, do którego się podłącza oba mikrofony, mikrofon dynamiczny będzie potrzebował większego wzmocnienia, żeby ściągnął to samo. I to wszystko, no, czy z bliżej, czy z dalszej długości, po prostu tak jest. W związku z czym, nie ma czegoś takiego, że mikrofon się będzie przynosił więcej pogłosu, bo coś tam, bo tak. To nie ma. To może wypływać z charakterystyki kierunkowej, ale to jest jeszcze inne zagadnienie no ale w każdym razie warto by się temu bliżej przyjrzeć no to mam mikrofon dynamiczny właśnie do niego mówię teraz troszeczkę go zmienię mu korekcję żeby był tak samo ustawiony jak mikrofon pojemnościowy właśnie to ustawiam czyli w tym momencie jest bas na środek jest też środek na godzinę dziewiątą i góra, wysokie tony na godzinę trzecią mniej więcej mikrofon dynamiczny to jest Shure C606 mikrofon pojemnościowy to jest mxl 106 bp Zwiększyła się głośność natomiast przedwzmacniacze w tym momencie są ustawione tak samo dokładnie przedwzmacniacze, głośności i tak dalej to jest mikrofon pojemnościowy jest po, prawej, po lewej stronie mikrofon dynamiczny jeszcze ja je ustawię obok siebie o, właśnie i w tym momencie jest mikrofon pojemnościowy yy, po lewej stronie mikrofon dynamiczny po prawej stronie o, nie wiem czy nawet mikrofon dynamiczny nie jest troszkę głośniej w każdym razie jest troszkę jeszcze bliżej nawet ode mnie w tym momencie oba są tak samo i czy mówię blisko muszę mówić bardzo blisko żeby to się w miarę wyrównało a i tak słychać, że mikrofon dynamiczny jest pojemnościowy jest ciszej, głośniej dobra jak się troszkę dalej. teraz mam mniej więcej 10 cm jest od mikrofonów to to słychać jeszcze bardziej mi się trochę psuje ten mikrofon pojemnościowy albo i się nie psuje w każdym razie jak ja spróbuję je dać tak żeby one były mniej więcej równo jeżeli chodzi o głośność w ten sposób to to są w związku z tym, że to są dokładnie te same przezmacniacze jakby na jednym i na drugim mikrofonie to będzie można mam nadzieję, że będzie słychać Poziom szumów, który jest wyższy. To wszystko jest jakby. To są mikrofony, które zbierają tylko i wyłącznie tło spokoju i tak dalej. No, nawet jak ja mówię, to ten bass mikrofon jest dynamiczny wojny się mieć nieco większy, więc ja go trochę zmniejszę, żeby te charakterystyki były w miarę wyrównane. Spróbuję to zrobić. Na ile mi to wyjdzie nie wiem, w każdym razie, w każdym razie może mi to się uda, C -c -c -c. no powiedzmy, że jest w miarę, a nawet troszkę mikrofon jest nieco ciszej. No i tak słychać te oba mikrofony. Jeszcze zrobię eksperyment jeden. Obadam na środek. W tym momencie mówię do obu mikrofonów, jest trochę dziwnie. I teraz nadaję tylko i wyłącznie do dynamicznego. Może go tam ja troszkę można jeszcze przygłośnić, żeby on nadawał równo. To jest mikrofon dynamiczny. i to jest mój głos w takiej samej odległości od mikrofonu dynamicznego dosyć dużo akurat w tym momencie to jest mniej więcej odległość rzędu 40 cm a to jest mikrofon dynamiczny pojemnościowy jestem dokładnie w takiej samej odległości od, mikrofonów, od mikrofonu jeżeli chodzi o korekcję to jest yy, ustawiona tak, że góra jest w zasadzie na tej samej wysokości na obu mikrofonach Środek też. Natomiast bas jest nieco większy w mikrofonie w mikrofonie dynamicznym Musiałem trochę zmniejszyć bas w mikrofonem pojemnościowym no natomiast barwę tego mikrofonu słychać. Jeszcze się przełączy raz na dynamiczny I teraz spróbuję jeszcze powiedzieć jeden tekst w miarę ciągle, żeby on się przełączył z jednego mikrofonu na drugi mikrofon, co już właśnie zrobiłem. No i jeszcze spróbuję tylko, że będziemy musiał przyciszyć oba mikrofony solidnie. I mówić do nich blisko. Teraz mówię blisko do mikrofonu pojemnościowego. To jest odległość rzędu. Powiedzmy 5 cm. Mikrofon pojemnościowy MXL1006BP. Za chwilę się przełączę na mikrofon dynamiczny. przełączyłem się na mikrofon dynamiczny. Mikrofon dynamiczny 606 albo 7, nie pamiętam. Odległość dokładnie jest ta sama od mikrofonu. No, po pamięciu się trzeba, jakby różne mikrofony mają różne depopy. Poza tym są filtry, które dobrze działają. Jeszcze raz, nasz ekibarek przyłączy się na mikrofon pojemnościowy, właśnie to zrobiłem. Jeszcze będzie najfajniej, jak to się wszystko przesteruje. W każdym razie to jest mikrofon pojemnościowy, jeszcze będę nie mówił nic, żeby zobaczyć jak będzie tło. To jest już mikrofon dynamiczny. Dobra. Teraz bym chciał się zająć mikrofonem pojemnościowym i powiedzieć trochę o charakterystykach kierunkowych. Takie charakterystyki kierunkowe, powiedzmy, najbardziej znane y, są trzy. Dookólna, kar y, kardioidalna, do, dookulna i ósemkowa. Y, o co chodzi? Chodzi o to, że w dookólnej charakterystyce mikrofonu, czym by się do niego mówił Z przodu, z tyłu, z boku czy, czy jak tam jeszcze inaczej? On powinien niezależnie samą odległość wszystko, żeby jakby zbierać tak samo głos. No różnie to wychodzą z różnym mikrofonom. Im droższy tym lepiej. Charakterystyka ósemkowa to jest taka charakterystyka, w której jest z przodu słychać tak samo, jak z tyłu. Natomiast po bokach ten dźwięk jest taki trochę inny, przytłumiony. I charakterystyka kardioidalna, taką jak ma ten mój mikrofon, czyli z przodu dobrze, z innych kierunków kiepsko. No i teraz odwrócę ten mikrofon tyłem do przodu, będę mówił dokładnie w tej samej odległości i właśnie to zrobiłem. To jest mikrofon, do którego mówię dokładnie w tej samej odległości od tego mikrofonu, natomiast od drugiej strony. Teraz go będę odwracał dosyć powoli i zobaczymy jak się będzie zmieniać mój głos. Teraz jest bokiem 90 cm. Teraz jest powoli jakieś 45 cm, dochodzi do pionu, właśnie jest już jakby dobrze i teraz w, drogą, w drugą stronę obkręcę, 45 cm, jest 90 cm mniej więcej, teraz jest 45 i powoli dochodzę do tyłu. Jest już, jestem już całkowicie ten do mikrofonu. jako ciekawostkę można powiedzieć, bo nie wiem, czy ktoś to będzie wykorzystywał zawsze w podcastach, ale może. Trochę o stereo. No, też trochę się przyjęło coś takiego, że stereo, no, no te mikrofony muszą być bardzo szeroko, im szerzej, tym lepiej. To jest też błędne. Znaczy w pewnym sensie troszkę, ale tak naprawdę no, człowiek ma uszy odlalone o te 17 cm i stereo ma świetne. Z mikrofonami jest tak samo. Yy, są dwie takie techniki można powiedzieć skrajne pierwsza technika nazywa się XY, druga technika nazywa się AB technika XY polega na tym, że mikrofony są praktycznie w tym samym miejscu, jak najbliżej siebie często tak jakby jeden no, jeden jest jakby pionowo na dół, drugi pionowo do góry, więc membrany są w tym samym miejscu praktycznie, nawet jedna nad drugą poniekąd, no i oba są takie nachylone jakby względem siebie o te, te 90 cm nie wiem czy mi to się uda pokazać bo mam te mikrofony w, w aparacie od aparatu znaczy w od aparatu fotograficznego natomiast może coś się uda chyba się uda powinno się powinno się udać nie będzie to taki czysty XY ale cóż się ja na no to poradzę dobra teraz te mikrofon tylko trzeba rozstawić w panoramie sięgnę sięgnąłem drugi mikrofon jest nieco inaczej zrobiony jeżeli chodzi o korekcję ale już to przestawię no dobra Więc w tym momencie mikrofon jest jeden przy drugim zaraz. Ja się tak między tymi mikrofonami, tak się jakby przemieszczam troszkę, trochę kręcę długo, mam trochę coś tam. Jak słychać? Jak sobie nawet gdzieś tam ruszam ręką i sobie gdzieś tam w ogóle za mną w odległości tam powiedzmy tego metra, metra 20 od mikrofonu, to to słychać. Techniką można powiedzieć przeciwstawną do XY. To jest technika AB yy, Tutaj troszkę muszę się z tymi mikrofonami znowu pomęczyć, ale już to mi zaraz przejdzie. Technika AB polega na tym, że mikrofon są dość dość szeroko do no w odległości tych 30-40-50 cm. To się często stosuje. To się często stosuje na przykład na koncertach klasycznych. Gdzie są czasami dwa mikrofony? Próbuję jeszcze to robić tak żeby to było dobrze żeby te mikrofony się działy, w sensie te dobrze. ja stosuję taką technikę ja w ogóle mam umieszczone w tym momencie mikrofony teraz to dojdzie wszystko do wadu niestety mikrofony takie ala studyjne mają mają jedną wadę to znaczy taką, że yy, no, bardzo źle reaguje na wszelkiego rodzaju dotknięcia tak naprawdę jak się lekko tylko dotknie mikrofonu one już jakby na to na to jakoś tam po swojemu reagują to jest niefajne eee, natomiast wracając do tych stereofonicznych technik w tym momencie jest technika ORTF albo prawie RTF chodzi o to, że mikrofony są mniej więcej tak jak uszy rozchnowione, czyli w tych okolicach 15, 17, 18 cm 20 od siebie i takie nachylone pod kątem tych 90 stopni w tym momencie jest bardzo szerokie stereo ja sobie mogę też zdjąć słuchawki i pochodzić po pokoju mogę zamknąć całkowicie mogę popyć, uchylić Albo pójść w drugą stronę, do wyjścia ode mnie spokoju. Spójrzcie, jakieś drzwi, nie zamknąć. I to wszystko będzie bardzo fajnie słyszalne. Z której strony, gdzie, jak, lokalizacja i tak dalej. Nie za bardzo mogę być z tyłu tych mikrofonów, dlatego że one są już dosyć blisko ściany. Jedyne co mogę zrobić, to to umieścić, znaczy to zagrać coś przez głośniki, bo głośniki są z tyłu mikrofonów, akurat to będzie gadacz. W tym momencie słychać, bo głośniki mam dobre, no tylko że mikrofony są tyłem do głośników, dlatego to słychać taki ten dźwięk przytłumiony natomiast samą tą klawiaturę i tak dalej słychać bardzo fajnie dobra co jeszcze można powiedzieć o mikrofonach oprócz mikrofonów pojemnościowych i dynamicznych jak się może jednak przyłączę na jeden mikrofon bo, bo będzie można do niego mówić bliżej a co za tym idzie będzie mniej tła w każdym razie oprócz mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych są jeszcze mikrofony wstęgowe to są takie troszkę jakby podobne do pojemnościowych natomiast tu z zasilaniem jest duży problem yy, nie wiem czy je w ogóle wolno zasilać dlatego, że jeżeli mikrofon dynamiczny podłączy się do gniazdka z zasilaniem fantomomentnym i musi się nic nie stanie mikrofon wstęgowy to już tak nie bardzo on ma taką dosyć ciekawą charakterystykę do głosu się średnio nadaje i on spróbuje zasymulować to jest coś podobnego jak tutaj tylko, że ma jakby jeszcze wyższą tą górę, jakby, jeszcze mniej poniekąd tego środka. Dos dosyć ciekawe to brzmienie. Czasami się przydaje, czasami się nie przydaje. No i co? No chyba tyle o mikrofonach. Powiedziałem, mam nadzieję, o wszystkim, co chciałem. No po filtru nie mam do pokazania mikrofonu typu shotgun też nie mam do pokazania, jak na razie przynajmniej, może w, za jakiś czas będę miał taki mikrofon ale to jakby jeszcze trochę minie no mam nadzieję, że uda mi się do na, następnego podcasta zrobić jingle. no na razie dżinglu, nie ma no dobra nie ma co marnować, miejsca do usłyszenia w następnym podcaście kłania się Tomek Bilecki